Witam Fantaf Magieria, podcast o grach komputerowych, konosowych. Przede wszystkim i nie tylko. <śmiech> odcinek 324, nagrywany ponownie w studiu. Tak, w studiu lotnym. Experimentalnie zupełnie nie wiemy <śmiech> o czym będziemy mówili w, drugi, mógł, w, drugi, w drugi, nie, Ale drugi odcinek, drugi raz w studiu eksperymentalnym, to się jest eksperymentalnie, tak? Czy eksperymentalny ale chodzi, chodzi o to, że e empirycznie Później dobra. jak już będzie po kilku próbach e efekt, to będziemy mogli powiedzieć, czy eksperyment się uda, czy nie. Czy jest jakaś na przykład prawidłowość. Na razie można powiedzieć, że mało się w świecie wydarzyło, po prostu tam jakichś ciekawych eksplozji. Cieka bardzo bych eksplozji jak z Tien, e I jak z Tien z w w Bo nie pamiętam w Terminatorze... Gdzieś? Ten numer Genesis to ostatni? To był pięć. Jeden. On się bez numerka chyba był. No, bo to, no, od Salvation nie ma numerku. No bo to był tymi na to trzy, to była dwójka, jedynka. Salvation to była tak. porażka. I teraz Genesis I to jest Genesis. ja piątka. ostatnio dam Salvation i ja jest ok, nie? nie? Męczy mnie strasznie. I co? Piątka jest w sumie ten temat, to Genesis jest to pierwszy, bo resetują serię de facto, tak? No, cieszę się, że oni tam rzucili Arniego, chociaż... W... W mocno komputerowej wersji Salvation jest. Ale fajnie zrobiony jest, Pamiętam, że, A w Salvation to nie. Nie, nie w Genesis jest, jest. Genesis lepiej. jest fajnie zrobiony, powiem mm. szczerze. Jak zobaczyłem go młodego Arniego jak z początku pierwszej części. Mm -hmm. Coraz więcej poligonów mają te. No, ktoś. No, zdecydowanie. Jeszcze, jeszcze pa... Wiecie, jak nie chciałem to, że jeszcze parę raz w nie ma aktorzy po Znaczy. Nie, nie widziałeś Antmana. Nie widziałem Antmena. To nie jest widzimy. taki mikro spoiler, bo sam początek jest. Yy, akcja przenosi się parę, yy, paręnaście, parę Kilkanaście, kilkadziesiąt. Chyba do osiemdziesiątych, któryś tam robię. I początek jest taki, że masz młodego y, Michaela Douglasa. I to takiego masz się młodego, że, jak wiesz, się że jak wygląda jak, jak młody jak, Michael y, Douglas. Smalek szmalek nie. M no, e, jak się zwał? Miłość, szmalek przychody. Miłość tak, dokładnie, dokładnie. I y, wiesz, wszystko jest ok. Jak nie wiesz, że ta twarz jest komputerowo zrobiona, no to może ci się wydawać, że rzeczywiście no, ale to jest Ale widzisz, nie musisz patrzeć daleko, reklama. Mm -hmm. Cadbury, czekolady Cadbury, zdałeś to była, tak? No. W gra Audrey Hepburn. A tutaj nie gdzie Jest, jest reklama w Audrey Hepburn. Z kolei, jest samochód, autobus stoi. Aha. i laska siedzi w autobusie i go się woła, żeby szła do samochodu. Gdzie jest Audrey Hepburn? A, a, tak, tak, tak, tak. tak. Coś, coś, coś mi się kojarzyło. Widziałeś telewizor, to ma być wszędzie. Od Wiesz, jak powiedziałeś, Audrey Hepburn, nie wiem dlaczego. ona o tej większej, aktorce to, co Hepburn? Nie. No, super to wygląda, naprawdę świetna, świetna robota. Hmm. Przy czym z tego co czytałem, to zrobić użyć dość ciekawego triku w pewnym momencie. Mm -hmm. e, bo to jest, ona jest całkowicie animowana komputerowo. Tutaj to jest koleżne. Nie, w się nie, wszystko idzie są żywi do aktorzy. Natomiast, co, co się dzieje tutaj, mm -hmm. to są prawdziwe ręce jakiejś aktorki. Nie, no to tak, no to wiadomo, że to no. jest ładne. Ład. Natomiast wiesz, wiadomo, jest to króciutka scena Nie kwestia, e... duchy Goi. E, to jest taka scena, co. To no, demony wojny według Goi. Ale nie, ale, nie, ale jest taka scena w duchach Goi w której... Jak mówię, do, Demony Wojny. No, demony no, demony no demony. dlatego ci nakreślę tą scenę. Jest taka scena, w której yy, hierarka kościelna, tak mi się wydaje, że to jest hierarka kościelna, to mógł być jakiś inny, wiesz, zasłużony yy, kapłan. Yy, idzie do Goi, no nie, yy, zamawia obraz i oczywiście tam Goi go pięknie maluje i tam się pyta, a co z rękami, no nie? No i on tak, czy jedna ręka, czy dwie ręce i tak dalej... Bo, bo w twarz to wszystko może łatwo, ale najtrudniej jest namalować tak, ręce. Tak, tak nie wiem nie, nie, nie dokładnie, kwota, ale zresztą było, że jedna ręka 1500, tam dwie ręce, 3000 czy coś takiego. I co zrobił ksiądz, Po prostu schował ręce za, za sultanem, czy coś takiego. To wiesz. I, no. no i podobno jak w jestem ja niestety, totalnie zero jeśli chodzi o rysunki, plastikę lub inne takie rzeczy. Natomiast słyszałem, że właśnie. Ćwiczeniem podstawowym dla ludzi uczących się mm -hmm. rysunków, jakichś to jest właśnie rysowanie dłoni. No, jak jak wymasteruje rysowanie dłoni, to potem jest łatwe. No, ale to też właśnie to, co zawsze mi się wydawało, że... Znaczy dobry rysownik oczywiście może y, rysować z głowy, ale... Nie wiem. Naprawdę bardzo dużo rzeczy właśnie, jak ktoś coś rysuje, to ma jakieś zdjęcie, jakieś tam jakby przerysowuje, no ale on, no, to też jest niesamowita umiejętność, nie? I niektóre rzeczy, które ludzie potrafią tak stworzyć, to jest niesamowite. Właśnie nawet jest taki komiks, Aleks Ross go rysuje, tak mi się wydaje, że jest takie nazwisko. Mogę się mylić, muszę sprawdzić. Sprawiedliwość, Justice. Jest fenomenalnie rysowany. Jak się sobie zamówiłem, czekam na, na, na niego. Gruba księga, bo to jest wydanie, już, jakieś takie albumowe. Tak, no tak jak lubię. Tak jak I, i, i, i, a, no, nie pamiętam w ogóle autora, no, to jest to, która mi właśnie utkwiła, e, imię, imię mi utkwiło y, rysownika. Nie tego końca a to, to jest... No to jest Liga na Sprawiedliwości. Tylko, eee. że wiesz, no fajnie zrobiono. No to jest coś na poziomie, mi się wydaje, zabójczego żartu. Tak, tak chciałbym, nie mać. A graficznie to też wiadomo, że to jest tam. A nie, nie, to, czyli to są jakieś ligi Sprawiedliwości, czyli jest Supermany, to ja dziękuję. No ale, wiesz, wszystko to zależy, <coughs> przedstawisz, Batman też zaczynał od tego, ja że wiem. był gościem w rajtuzach, ja który ja wiem, ja wiem. był detektywem i... i był detektywem, detektywem no nie tylko, prawda. że w rajtuzach. I miał chłopca na. I miał majtki na tyle, na drugą stronę. Tak, tak. Ale to była taka dekamona. Tak się nosiło. Superman też tak nosił. Nie, wiesz, dziwisz się. No teraz jest trochę inaczej. Teraz się nosi majki tak, że wystają ze spodni, a nie jeżeli. A wtedy mieczyłeś na też ciekawe. Dokładnie, dokładnie. Więc Ale a propos ciekawostek i kina, mission Impossible 5. Właściwie bez numeru. Tak? Myślę, Ghost był, Protocol? No, nie, nie, Rogue Nation. Rogue Nation. Ghost Protocol to, to przed... był poprzedni, na tak. Znaczy bez numeru. Rogue Nation. Znaczy, wiesz, Tom Cruise, Tom Cruise, niestety ja go nie lubię. Ja więc... Myślę, że to jest jakieś osobiste masz uprzedzenia. Nie, więc... jest, znaczy, ja po prostu nie. złoty człowiek. Z... Ba, generalnie go nie lubię, więc zostałem wyciągnięty na ten film przez lepszą część mojego, yy, mojej rodziny. Ktoś odpowiada za twój gust. Tak naprawdę, dokładnie, tak. dokładnie jestem wyciągnięty na ten film i znaczy, to jest tak jak wszystkie inne, myślałem, bo coś fajnie ogląda w kinie. Ale tam właśnie ten Rogue Nation, do czego się odwołuje ta nazwa? Tam jest jakiś... A generalnie chodzi o to, że walczą z... z walczą z z ze spektrum, sorry. So, się... zdarze, ale wiesz, to by było ciekawe, gdyby się okazało, że to jest jedno uniwersum, nie? Nie, nie, Warto z jakąś organiz... nie pewnie ona się nazywa organizacją, nawet z filmu, 5 tam... mhm. minut temu nie mogłem sobie przypomnieć, jakim filmie byłem w kinie. Mhm. E, Walcząc tam, tam organizowaną przez niezadowolonego, byłego pracownika MI6. No prawie jak z no i oni... A, i on tam sobie tworzy taką taką siatkę i mhm. zabójców, morderców w ogóle, jest to, jest to fajnie zrobione, e, ten, ten, ten, ten organizacja, w której przedstawicielem, członkiem, pracownikiem jest mhm. Tom Cruise, no. który nie jestem w stanie przypomnieć nawet nazwy. Na Ethan rok, Hunt który... chyba, nie? nie? Tak, no tak, Ethan Hunt, ale ja nie pamiętam, jak się nazywa ta jego organizacja. Isis nie, Isis od dziewięć. No tak. A e... my tam przekazują wiadomości tak, przez akulary? Tak, tak. Znaczy, no właśnie nie. Przekazują tam przez jakiś przez, przez gramofon, czy coś takiego. Aha. Ale tylko jedno, bo generalnie plot jest taki, że oni są sobie rozwiązani przez CIA. Aha. E, świetna rola Aleka Baldwin'a. Rola... Ja wieram go się. Świet... Mi się nie podobało, że go tak skknęli na coś że Świetna rola tego. E... Simona Pega. Samona Pega, rewelacyjna rola. Simon Pega doskonały. Mhm. Przecież ja lubię, ja lubię Simona Pega, więc on dostał dużo więcej w tym filmie. I bardzo fajna rola tego aktora, który nie wiem jak się nazywa, a grał kolesia z łukiem i strzałami w Marvelu. Wiem o kogo ci chodzi. Wiem o kim pan Jeremy. Ten... Jeremy Reiner. Reiner, o. Bardzo fajnie on też wychodzi. Wie, że... A jakieś kobiety były w ogóle w Była filmie? tam laska, jest tam jedna laska. Ona no, jest taka, jest też znana w miarę angielska aktorka. W miarę angielska? No, ona ma taką, Ciężko nawet, Ona to podwójnego agenta generalnie. To jest ta Rebecca Ferguson? Ty? Tak, tak. Aha. Natomiast, rewelacyjny jest gościu, bad który dla głównego Badgaja, kto jest gościu, który się nazywa. Pytam Chris nie Ale powiem szczerze, jest po prostu rewelacyjny. Mhm. Taki neurotyczny. No tak wygląda, że ja bym się go bał. On, on ma takie trochę tej elfickiej krwi. Tak, chyba tak. Ale z e tej, tej bardziej ale wiesz, to tak, tak, tak, nie Tak, O, widzisz, że czytałeś e, No Dojdziemy. Ty, próbujesz tej... <laughs> dojdziemy. Dojdziemy. E, także ja ci powiem tak, nawet to jest bardzo fajny film do... No to jest, jest gdzieś do kina. Film akcji, no nie? Po, baczka popcornu. Letni no, Blackbuster. A, dokładnie, letni Black, Blackbuster. Za to bardzo fajna opinia z temat Fantastic Four nowego. Ja, no, ja nie widziałem. Ja nie widziałem. Ja jeszcze jedną opinię. Mm -hmm. Znaczy, ja nawet nie... jak ci przetłumaczę, że na Polski, więcej było to miało, że nawet jak ci ktoś zapłaci, to nawet na to wiedzieć. Wiesz co, bo ja, ja na przykład e, nigdy nie byłem fanem Fantastycznej Czwórki. Ostatnio nawet e, um, uzupełniałem swoją kolekcję Mega Marveli. I, I, i że... Nie, zauważyłem, że czegoś mi tu brakuje. I okazało się, że jednego numeru, który mi brakowało do Mega Marveli, był numer, w którym była Fantastyczna Czwórka ja nie wiem, czy tam y, kilka razy się nie pojawiło w, ogóle w tym Mega Marvel. Ale to był ten, ten jeden z ostatnich czos, y, wydanych Mega Marveli i to już było takie nowe otwarcie wiesz, dla, dla fantastycznych... Ja słyszałem, że ja gdzieś tam podróżyłem między światami... że W tej co, opinii, co tam... słyszałem o, o tym nowym filmie, to po prostu znajomy, który widział powiedział, że on nie rozumie, dlaczego ktoś robi remake filmu, który w sumie był całkiem nie najgorszy mm -hmm. i robi go w sumie dużo bo mówi, że obsada w poprzednim filmie działała. Znaczy wiesz, w był była inni Jessica Alba, był... która może nie jest w tym ale wygląda. O. Był ten koleś, co był Mister Fantastica. On jest znaczy, bardzo fajny. Ja, ja bardzo lubię Chris'a Chris Evansa. Chris Tylko, Avans. że on niestety w uniwersum Marvela przeszedł metamorfozę, został tak, kapitanem Ameryką, tak, więc nie ma za bardzo... Jedną z za... opinii, którą czytałem, było Fox, pozbądź, oddaj prawa do fantastycznej czwórki Marvelowi, bo robić kubę. No. E... no bo, bo tak, no, bo Fox ma X-mena i, i ma fantastyczną I... czwórkę. Znaczy, ja znaczy, ja nie rozumiem... Dlaczego ten profesor Richard, czy ja wiem, się tam nazywa, czy Richard Reed, tak, chyba ma nazwisko imię, jest, nie wiem, tak odmłodzony? No właśnie. no i dali... ja, bo wiesz, to, to powinien być gościu, który ma, wiesz, jest równolatkiem Nick'a ma takie same siwo. Boków. Tak, tak, tak. I to było właśnie, i ludzie mówią, że to było fajne w poprzedniej pracy twórcy, że, że obsada działała, że to sobie dzisiaj pasowało. Zrobili nową wątrzną czwórkę, która jest z takim samym scenariuszem jak pierwsza wątrzną czwórkę, więc wszyscy wiedzą o co chodzi. Mm -hmm. Znaczyli się, że przecież mogliśmy oglądać niedawno. No tak. E, Obsada to nie działa, nic nie pasuje do siebie, ogóle jest straszna kapa. Znaczy się, że był mega flopa zrobił. Wiesz y, na, na, e... no co, no to jest... Jest jakieś przesycenie. filmami na o swoich bohaterach i y, wiesz, ci wszyscy bohaterowie, którzy są fajni, to jakoś tak jak się powrzucało do tych filmów z Avengersami, generalnie DC ma dużo świetnych postaci, ale to są, to są postacie, które z, z jakiejś przyczyny bo oni się zaryzykować i zrobić film, to idą z nimi w seriale. I wiesz, i robią jakieś takie seriale, lepsze, gorsze, no nie, ale nie, to jest kwestia opinii. Niektórzy może pamiętają Smallville, 100 lat temu był taki serial o Supermanie, który nie latał, bał się latać, bo ja już nie pamiętam co tam mm. było, ale był, bo przez 15 sezonów chyba nie latał, czy coś, ile tam było tego. Ale teraz jest Arrow, teraz jest Flash, w ogóle buduje Dude, się... Devil. Daredevil, buduje się takie uniwersum no nie tych, tych bohaterów, tylko że takie właśnie y, s, telewizyjne, serialowe, które całkiem im wychodzi. Teraz jakoś pojawia się Supergirl, który jest bardziej takim, wiesz, seks w wielkim mieście. Y, nie, nie widziałem, bo nie wiem czy już jest jakiś, czy nie krąży po sieci pilot tego, y, tego serialu, ale on dopiero gdzieś jakoś tak późno jesienią ma wejść. Więc jest, taka, jest takie dziwne, że okej, okay, no, ma, mamy tego Supermana, ale jakoś tak nie potrafimy zrobić filmu Yy, który by... Miał sens. Tak, no ale byłby takim... Yy, miał taką siłę przebicia jak Avengersu. No teraz wszyscy czekają na, na Batmana, czy Superman kontra Batman, czy Bezos Batman. Yy, tam w ogóle dużo się pojawia jakiś, wiesz, yy, wrzutek yy, jakichś bohaterów, który, o których w ogóle nie wiedziałeś, że mogą się tam pojawić. to miała być tylko skoncentrowana na tych dwóch bohaterach historia, super bohaterach. A teraz się okazuje, że ma być tego więcej, nie, że ma być więcej Yy, innych herosów. Niedługo będzie. Też Suicide Squad. No. To się będzie ten. Yy... Suicide Squad, nie. Widziałeś atak na Arkham, animacja jest bo nie, nie? nie. Tam jest to całkiem fajnie zrobione, ale nie, to jest animacja. animacja to jest, półtora, jest. Nie, godzina 15 miesięcy, więc to jest jakby nie zdążyć się znudzić nie zdążyć się przejść. Ja jeszcze, yy... Jest też Nie tylko z dwoma mieczami. Deadpool? Deadpool. O, Deadpool, Ale Deadpool jest chyba Marvela, nie. Tylko, że Deadpool w ogóle ten, Deadpool, a Deadpool, który był w tym, to jest zupełnie inny. Bo Deadpool w X-Menach to był y, jakiś taki dziwny, jakiś taki upiorny. nie? Tak, Chyba ten, nie? Że tak że już twarzy, nie wiem, że tak, usta tak, tak, zawsze ten. Tak, tak, tak. Taka wariacja, no ale nie wiem, no, jakoś tak Ant-Man, o którym wspomniałem. No Ant Widziałem Ant-Mana i powiem tak, że, że to jest taki ciekawy film, no nie? Jeśli go nie przedstawisz jako taki blockbuster o superbohaterach, tylko po prostu jakiś taki film w stylu kochanie zmniejszone swoje dzieciaki jednocześnie... No, rozumiem, że to ma być jakiś taki element akcji, czy tam w, jak nie że tam jest taki e, plan napadu na, na, na e, placówkę, która wykorzystuje pewne e, dokonania jakby pierwsze, w cudzysłowie pierwszego Antmana. Nie? Tam jest, wiesz, tam jest e, Michael Douglas, który gra Hanka e, Pima, który, który był tym pierwszym Antmanem. Jeszcze jest cała ciekawa historia. Tam też fajnie aktorzy grają, między innymi Evangeline Lily, Kate z Lost, ta taka dziewczyna, w której wszyscy się kochali. Chyba nie, jakby... Sawyer i Jack i. Chyba nie oglądałem, wiesz, nie wiem. Nie, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Znaczy... No, ale to jest taki film, który jakby, jeśli idziesz bez jakichś specjalnie oczekiwań dużych, to możesz go obejrzeć. Tam gra aktor, który jest znany przede wszystkim z jego komediowych dokonań. Nie wiem, czy. czy, czy, czy... Widziałeś w ogóle cokolwiek z Admana? Nic. Gdzie w trailer jakbym jak w kini na dymiatorzy? No, tam Paul Rudd. A, Paul Rudd to jest ten triler. Dla Paweł. No. Skąd, skąd, bo tam kiedyś było, że ktoś do niego coś powiedział Paweł i nie, nie czytałem na jakimś stand-upie było czy coś. E, więc e, generalnie. Nie, no, obsada jest świetna, wiesz? Paul Rude, e, no, Michael nie... Douglas, Evangeline Lilly, gra Co e, Cori Stall. nie wiem. To jest, to jest ten. Uh, pokaż, House mi, of pain. pokaż mi twarze. Pokaż mi twarze. House of Pain. Ludzi. House of Pain, przepraszam. House of Cards. Albo The Strain. On teraz gra. Tylko, okay. że The Strain ma dużo większą... roli. znam, żem teraz znam. Mike Rogersa znam. Tej laski absolutnie nie znam. Emanuel Lee. Tę twarz znam. Corey Stroh. Tak. On, on, moim zdaniem, najlepszą rolę miał oczywiście w House of Cards. E, Cards e, on miał tego takiego senatora, którego obija sobie wokół palca, e, Frank Underwood. Michael Peña. Peña to znana twarz. Rzeczywiście się nazywa ja gościu reszty. No jest, jest parę takich... Patryk Wilson też znany ale też nigdy nie wymienił z czym grał. Nie no, generalnie ta obsada jest, jest całkiem sympatyczna. Znaczy, no ten, ten koleś to na przykład o, na przykład Anthony Maki. Anthony Mackie, no to go znasz jako, jako Falcon z, z Avengersów. Jestem za lata, ma skrzydła mechaniczną. No mówię, że znana twarz, nie? Ale to jest... Y Jeszcze bo tam jest tak fajnie to zrobione, że jest ten element element Avengersu. To uniwersum nie lekko się zazębia, bo tam jest jedna, jedna akcja, którą mają wykonać i okazuje się, że to jest wiesz, siedziba Avengersu. No? I tam, tam dochodzi do takiej potyczki. Tylko wiesz, to jest taka potyczka, która nie angażuje oczywiście tego, tego głównego rodzenia Avengersu, tylko taki e kwiatek do kożucha. No i oczywiście to ładnie połączą, to wszystko będzie Dużo, dużo ciekawiej. Zresztą tęgnie. Tak no, na pewno to jest dobry film, ale, ale nie, nie spodziewa się jakichś takich A będziesz zadowolony. Bo to nie jest typowy film o, o superbohaterach w tym przypadku jednym większym tylko to jest. To super widziałem super też Jack Strong. Wiem, jest na Netflixie. Jack Strong. No właśnie, na Netflixie go Mnie trochę zaskoczył Jack Strong. Powiem tak, tak przechodząc płynie Sant'Manna do Jacka Strong'a. Mm -hmm. O superbohatera. Do w takich tak, bohatera, tak, tak? Taki, taki superbohaterowie. Tak. E Powiem się, że bardzo mi się podobał film. Czy Wiesz, on no, jest trochę idealny? To oczywiście tak, że nie wiesz, co mi się podobało. Podobało mi się po lata 80., mm -hmm. Warszawa, lat 80., była pokazana. Naprawdę tak. bo to naprawdę fajne, jak ja pamiętam. Coraz co lepiej filmowcy potrafią oddać klimat. klimat, klimat tego, yy, tych, tych lat komunizmu, stanu wojennego, tam, przed stanem wojennym. I, i, i, mm -hmm. i niektórzy młodzi nasi bo nie wiedzieć, że junk strong to się odnosi do... Kuklińskiego, który był... Pułkownika właściwie. Pułkownika, no tam no, no, generałem został po tym, to już go tak honoruję po, po, po tym. No, spokojnie. Ja, cie, ja nie pamiętam, jest to w filmach film, wiadomo, że to w jakiś ten sposób wie, zwycięzcy piszą historię, więc nie ma dla mnie dużo znaczenia. Natomiast mhm. podobało mi się, podobały mi się, podobały mi się, jak pokazani Ruscy, mhm. podobały mi się dobry aktorów. Tak. I mówię, bardzo przyjemnie się go oglądało ten film. Naprawdę bardzo się go przyjemnie oglądało, i, i było to. Jak się oglądało tą Warszawę lat 70., 80., 80, -80 Polskę i te mm -hmm. kolejki do sklepa i tam jakieś podejrzane rzeczy, wiesz, nie to umeblowanie mieszkań, te meblościanki, jakieś tam tapczany i tak, tak. dalej. Było fantastyczne. Drugi film, taki, który właśnie tak przychodzi jak się na ten film, Chirurdzy? Nie, Ściękowie? Bogowie Bogowie. O to Też świetnie pokazane, szczególnie, co się dzieje w Katowicach, tam w zabrzów na tak. Śląsku. Mhm. I, I po prostu, jak tak oglądam, tą kultę kurde, no Ale to są czasy, za którymi nie można tęsknić. Nie, nie, to nie chodzi o tęsknięć za czasami, broń się, Panie Boże. Raczej podoba mi się, jak jest to pokazane tak naprawdę realnie. Mhm. Mhm. No nie no, to jest... To, dbałość szkół w dzisiejszych czasach jest no jest czymś, co po prostu, szczególnie jak masz film później e, gdzieś wydawany na, na Blu-rayach i tak dalej, gdzie każdy detal widać. Dawniej to było tak, że okej. Okay. Ktoś pójdzie do kina, to pewnie, pewnie nie zwróci uwagi, później jak to gdzieś wydadzą na VHS VHS, to, VHSie, tak, to w ogóle. obejrzeć cztery razy, już będzie problemu, A, bo się najważniejsze było, <laughs> najważniejsze było tylko, żeby ciągłość zachować, wiesz, to, żeby, żeby tam jakichś takich większych. Prąc, z każdym obejrzeniem, obejrzeniem czy od, odtworzeniem taśmy filtr, filtr się nakłada coraz głębszy, tak. więc nie ma problemu. Dokładnie. Kasety VHS. Właśnie, Tawianie, teraz mój kasety VHS, aż się prosi, żeby przejść retro wideo do retrogrania skoro masz Amigę, no, no, no. 600, y, stacje dyskietek, dyski HD, 2,5-3,5 cala, czy również będziesz kupował magnetowi i kasety VHS? Mi się wydaje, że aż tak daleko y, moja retro sympatia do tych nie, rzeczy nie sięga. Ja wiem, że y, niektórzy na przykład kupują film na laser dyska. No, y, nie wiem, czy pamiętam. Powiem te laser dyski. To Czyli po... coś w wielkości normalnego winyla, tylko y, bardziej przypominało to, jeśli chodzi o, o, o, o sposób działania albo płytę CD. Tak no tylko że, tylko, że to też chyba były laserdyski, też były jakieś analogowe. Nie wiem właśnie, to, to, to, to, to, to, czy, czy, czy, czy laserdysk nie był analogowy w sumie. Czy to nie było w ten sposób robione. Ale, ale widziałem naprawdę fajne rzeczy jakoś yy, dla kogoś, kto chciałby sobie taki retro, yy, retro kino domowe zrobić, to, to jeszcze na ebayu, czy na ogóle y w internecie można znaleźć takie rzeczy. Tylko kwestia jest tego, że okej, okay, no to jest, to jest fajne, ale na dłuższą metę yy, pewne rzeczy, jak przykład filmy, to ja właśnie chciałbym oglądać, ale w takiej jak najlepszej jakości, no nie? Te wszystkie stare, klasyczne produkcje i na przykład Alternatywy 4 na Blu-rayu wydanie. No, wiadomo, że klimat jest, jak wyglądasz w wersji niepanoramicznej, wiesz, w 4 na 3, ale co innego jest zupełnie, kiedy masz właśnie taką ostrość detal i wtedy nie masz ludzi, którzy ci odtwarzają lata 80, tylko masz te lata 80 yy, na wysokiej jakości obrazie, nie? Tak, widzisz tam na płeczce ty 4, zaraz po. Yy... Jest, tak? tak, tak. Fantastyczna jakoś. Teraz jak były te, te problemy z zasilaniem, prawda? Że 20 stopni zasilania. Tak, tak, garaca. tak. To, to... Obejrzałem sobie odcinek. Yeah. Yeah. <laughs> jak tam było? No, bo tam jest długa nitka, więc jest 50% strat. <laughs> Same pustostany, bo to nowe osiedle, jest 50 strat. No i jesteś tam jeszcze, bo już nie pamiętam dokładnie było, ale wiesz, kolejne 50 strat. I tak jak myśli ten dyrektor... 150%, 150 strat? Ucinamy, nie? I wiemy, cały taki klimat właśnie z, z tymi latami 80 -tymi. Oczywiście podkoloryzowanymi, ale jak to się tak... A jak to wygląda to alternatywy 4? Na Wiesz co, alternatywy 4 nie były Wiem, skanowane nie... z negatywa, więc to oni oni tylko pozytyw istniał, więc generalnie to było tak skanowane chyba do rozdzielczości 2K, a później odświe, odświeżane, no w sensie każda klatka była wyrusowane rysy, poprawione kolory i tak dalej, więc ostatecznie efekt jest bardzo, bardzo zadowalający. No nie można wyglądać za bardzo z bliska, to jest ogromne ziarno, jest po prostu, wiesz, no to jest, no wiem, taki, no, efekt taki, z taki efekt taśmy z tego jest Dużo lepiej wyszło na przykład odrestaurowanie y, potopu. Właśnie masz? Coś? Tak, tak. I rewelacyjnie wygląda. Oczywiście ten potop y, jest. A czy jest ten potop pocięty, tak. ta wersja taka. Tak, tak, tak. Tak, jak to się da po prostu oglądać kiedyś, zaśnie z 6 godzin. Kiedyś wspominałem o tym, właśnie to jest pocięte do mniej więcej chyba y, nie, 3 godzin czy, czy 3,5. W każdym razie to jest y, y, łatwo do wersja w porównaniu do, do oryginału nie czułem, wiesz, tak naprawdę, że tam jakieś, jakieś wątki były stracone. Oczywiście pewne, pewne rzeczy są krócej, bo ta obrona czasowa jest dużo, dużo krótsza, nie ma jakiejś tam w takiej dramaturgii, jak była w oryginalnej, ale sam sens i to wszystko, co wydarzyło się było zachowane. Bo oni to, sorry, Steve, to oni wzięli serial i przycięli go do filmu, Wiesz tak? co, z tego co bo... mi się wydaje, to w ogóle nigdy serial nie było. To po prostu było tak, że to były dwa filmy, które trwały o trzy godziny najpierw był... Rozumiem. E, powiem, w po po kinach prostu... było e, Potop, to, One. to Park One. A później Potom parę miesięcy, Strike's Back. A później parę miesięcy później w kinach Rozumiem. Był, e, e, e, Wiesz, no bo... bo jak jak zrobili serial, to po prostu tam nie wiem, na 6 tak, godzin no, odcinku, czy ileś no. okay. t, t, t. Mi się wydaje, bo, bo bardziej chyba po CEO, to by na przykład chyba Pan był od Jowski robiony. Nie? No po prostu był serial chyba od tak. początku I, robiony. Tak? mogli to podzielić inaczej. Wiadomo, że są filmy, które nigdy nie zadowolą swoją długością wielkich fanów. Nocy i dnie. Ta słynna taka dyskusja, ta niestety nie zachowała się nigdzie w całości, Antyczaka z, z Kałużyńskim. Reżyser, wiesz, z krytykiem po prostu walczą, drążą koty, i podobno to była taka rozmowa, która trwała yy, niż dłużej tak, niż znaczy, yy, to, to prawda, bo po pierwsze była na żywo, były takie emocje, wiesz, tam ludzie przyjmowali, yy, bo tam były oczywiście yy, telefony z tyłu, jakieś yy, ludzie przyjmowali telefony, pytania od widzów i tak dalej. To była taka. Gorąca dyskusja, że ona po prostu trwa dłużej niż, niż przewidywali i nikt, nikt tego nie chciał zakończyć. Nie? I tam cała kwestia była tego, że nocy nie w ogóle jest kolosalnie długim, znaczy bardzo długim filmem. W kinie to są jakieś 4 godziny, to mi się daje. musiałbym dokładnie sprawdzić, ale to, są, to jest naprawdę film, który w, w kinie trwa yy, no, bardzo długo. Oczywiście jest wersja właśnie też telewizyjna, która trwa jeszcze dłużej i mi się podobało to, że tam jakieś były zarzuty z tym, że. Mimo wszystko, no nie, ale nie, nie, nie oddał tego ducha, tego, bo, jest, je, bo tego nie zmieścił, tego nie zmieścił, ale tak się po nie... No ale jak, no nie? Jak ja mam jak to już zmieścić? To godzin nie? Trwa, nie? Tak, i, i to, to było rewazję, mi się strasznie podobało, to jest to. Jest to ale yy, to wydanie w ogóle Potopu jest, jest świetnie zrobione, ale no... właśnie to jest najciekawsze, że to człowiek, który pociął ten, ten film, no nie, żeby go... To jest ten sam człowiek, który z Hochmanem wcześniej pracował i na przykład montował Bitwę Warszawską i to jest film, który ja, ja do końca nie obejrzałem, próbowałem, ale to jest film, który jest fatalnie zmontowany. Tam są takie sceny, które są w ogóle, która powinna trwać migawkę. I jest na przykład to zdjęcie, ujęcie Nataszy Urbańskiej, jak ona się patrzy i ona twarzą reaguje. Wiesz, te emocje, no nie? Jak się dowiaduje, że jej ukochany, narzeczony później może, nie? On idzie na tą wojnę, Część, no nie? Co jest Natasza Urbańska? Natasza Urbańska to jest taka piosenkarka, okay. tancerka z metro, o, żona, żona tego rozumiem, z tego, że jest czynią żoną. Okay. Nie, nie, nie. To jest talentowana dziewczyna, tylko ona po prostu jest... Uh... Nie jest tak aktorką. Nie jest aktorką twarzy. Przecież mi się wydaje, że my po prostu nie oglądamy polskiej telewizji. Rozumiem. Możliwe, możliwe. Tutaj z gazdami, tak ta jest ta analogia, dowody. Ale zresztą coś nie jest. Ja tu wszedłem jakiś portal polski. Przypuszczam, że to była gazeta pl mm -hmm. albo wyborcza.pl mm -hmm. i na pierwszej jest był jakiś artykuł, czy tam jakiś jakaś tam osoba coś tam zrobiła i tak kto to jest? Co to kurwa jest? Jakie to ma znaczenie? Co ktoś ten. Ja, nieważne. Nie, no ja ostatnio musiałem też googleć, bo znowu się robi aferę, że jakaś 60-letnia kobieta urodziła bliźniaczki. No nie? A, a czemu jest afera? No bo już ma 60 lat. Ale to co? Nie, bo in vitro jest. Ale to dom... na in vitro urodziła. Tak. A, to na to Nie znowu. bo a, Nie, bo, bo chodzi, zbyt... o to, nie, nie. chodzi o to, że do pewnego wieku nie powinno się stosować tej modeli. Ze względu na, na genetyczne tam jakieś. Mm. Jakby powikłania, które mogą nastąpić. Chociaż gdzieś tam w Australii, czy, czy gdzieś urodziła jeszcze starsza kobieta, która skłamała, że ma tam 10 lat mniej niż... Tam. 90, a że wyglądała... Miała 70, a wyglądała na 70, 80, wyglądała na 70, Mogła mieć 70, ale wyglądała na 55. Tak jak w współczesnej młodzież, że młodzież współczesna. Ma 14, na 20, a ona miała 50, no tak. 75, bo na 55. No dochodzimy do takiego, wiesz, tak jak na przykład, nie wiem czy słyszałeś, a propos w ogóle takiego rozmywania się granic między na przykład płciami, między wiekiem i tak dalej, Target, taki sklep, zlikwidował, tak, na, zlikwidował y, na działa sprzedaży zabawek informacje, że to są zabawki dla hosu odsądnoryczne. Dlatego, że wiesz, że... Ale no, w Szwecji już tak jest od wieków. No, ale no, w Szwecji ostatnio zakazali sprzedaży noży, noży z IKEA. No i słusznie. Noży są niebezpieczne mogą kruczać. Dokładnie. No tak. ja ja Chle że... Chleb możesz kupić od razu pocięta. Ja no, myślę, że chleb. kolejną rzeczą, którą powinni robić, jest generalnie się dziecko rodzi amputować penisa, ponieważ jest to narzędzie gwałtu przy potencjalne i myślę, że gdyby nie było... wiesz. Nie ma penisa, nie ma problemu z gwałtem, nie ma noża, nie ma przestępczości. Myślę, że logika ma, jest, ma to Nie, no Ale no właśnie to jest to, że po prostu e, w, w dzisiejszych czasach mamy, też nie, nie jest 7, tam, 7,3 miliarda ludzi. Nie, jakoś tak. No, się zmienia. 7 z hakiem. 7,3 tak. i 1, i 2. Czernie, i dokładnie. 5. Myślimy, 3... 3... że dochodzimy do 7,4. No, jest... kwestia jest taka, że teraz, kiedyś było tak, że non-stop się coś. albo więcej było nawet rzeczy. Wiesz, jak e, pracownicy budowlani gdzieś spadali z jakichś rusztowań, i tak dalej, to była, nie... to była tragedia. To była tragedia, ale to było. Do... Ale goście chodzili w ogóle, wiesz, tak jak. Wiesz, normalnie ubrani te słynne zdjęcia z jak budowami tak, nowy Jork, że siedzą sobie na jakiejś belce 300 metrów nad ziemią, jedzą sobie kanapki. No 300 metrów cię poniosło, ale wysoko nad ziemią. No nie wiem, no, ale to mogło być wystarczająco wysoko, żeby było. To 10 10 metrów, był... żeby można było się zapierdzielić, nie? Tak. To znać, no, ale ja nie. sądzę, że jeśli widzisz tak panoramy Nowego Jorku, jak było... Ale załóżmy, zdjęciem... że no, był wtedy troszeczkę niższe, zejdę do stów. Załóżmy, że to było 20 metrów, to wciąż jest wysoko. Zejdę do stów. Jak spadasz 20 metrów na główkę, nie jest to na pewno przyjemne tak, uczucie. Albo na przykład kanapka ci ten. Tam... Dlatego na przykład zatrudniali do budowy Indian z jakiegoś tam plemienia, którzy nie mieli w ogóle lęku wysokości. I oni sobie tam hasali po tych... I to na przykład też widać, jak e, w dawnych czasach odmalowywali e, Golden Gate, nie? Do, tak. Który musi być cały czas malowany, wiesz, skończysz... Tak, i wracają do po początku, tak. Tak. I, i Tam bez... ludzie, wracamy. wiesz, jedną rączką się trzymam tutaj, no, na spódenkach gdzieś na haku mam wiadereczkę i pędzelkiem sobie maluję. Teraz co ci goście wyglądają, jakby wchodzili na jakiś, nie wiem, Mont jak alpiniści, wiesz, zabezpieczenia, te... I okej, okay, bo tak się teraz wszyscy boją tej śmierci i słusznie, no bo jako... Wiesz co, jako... Ja, ja też po powiedzieć, że ludzie się nie boją śmierci. To nie jest kwestia pójść A chodzi śmierci. o to, że bardzo ludzi łatwo przestraszy. Teraz. Rzeczywiście, no, mogę się założyć, że ludzie, którzy usłyszeli o tej tragedii w Ikei, przestali chodzić do Ikei, bo już bo boją się, że myślę że może coś takiego się stanie. ja myślę, że to jest kwestia na przykład te zabezpieczenia, ten sprzedaż nożny. To nie jest kwestia, moim zdaniem, to nie jest kwestia tego, że ktoś się boi śmierci. To jest kwestia tego, że ludzie się boją sprawy w sądzie i odszkodowanie. No to też można A, być tak. no bo spadł, no i to czyja to jest wina? No, no nie jest nie, jego no jest... się nie je trzymał. To się Tylko wina pracodawcy, nie wiem, że nie 1503 linek i 45 tak. karabinczyków. Jeśli kupujesz na przykład kawę to w kubeczku papierowym, to od razu zostajesz z wieczkiem. Tak. I nie, możesz, i, i, wiesz, nie możesz poprosić, może, może pani zostawić to wieczko cartem, bo idę tej trzy kroki A, nie dalej, nie żeby się, sobie posłodzić. Bo jak się pani obleje... Bo jak się, bo jak się coś stanie w ciągu tych trzech kroków, to będzie na nas, że my żeśmy tego nie zabezpieczyli. No i ja pamiętam, że to była ta słynna historia, która oczywiście ona, została, ona żyła swoim takim internetowym życiem. Tak, tak, tak, tak. Wyszedł z tego rodzaju urban yy, Kiedy to troszeczkę. było tak, że kobieta się oblała Ale kamą... bo Ona się oblała kamą w i rzeczywiście dostała milionowe odszkodowanie, Przy czym nie było to do końca tak, jak ludzie mówią, bo ona nie dostała odszkodowania od sądu. Yy, on się, do... Donald się dogadał z babką pozasądowo. No... Nawet problem w Stanach polega na tym, że większość tych spraw, które się kończą tymi wielkimi ugodami, które prowadzą do kolejnych idiotycznych spraw i kolejnych wielkich ugod, są wtedy nie kończą sądem. No tak, To no. nie są, są wyroki sądu, gdzie daje a, babasz pola, po labadzie kawą, trzy bańki daje. Nie. To firmy, duże firmy, dogadują się z klientami, żeby bronić wizerunku, przez co powodują, że, tak. że kolejni klienci ich pozywają. To jest takie... Nie Będę no, koło tak. idiotyzmu, w którym niestety Ameryka żyje. Znaczy, jest no też, no, bo wiedzą, że sąd mógłby zarządzić wszystko. No nie? Tam kwota odszkodowania mogłaby być kosmiczna. Oczywiście to jest też tak, że to się odwołuje, firma może powiedzieć, że zbankrutuje i tak dalej, i nigdy się tych pieniędzy nie zobaczy. bo też milionowe odszkodowania to jest, to jest fikcja. Więc generalnie zawsze jest lepiej dogadać się pozasądownie. nie wiem, ten serial Damages z Ben Close. To jest, nie oglądałem. To jest serial o prawnika, który nic nie robił, tylko właśnie. Pozywają firmy o wielomilionowe, prawie miliardowe odszkodowania. Nie? I tak był na bohateriach, Miem Klaus, ona, z tego co wiem, to wygląda na to, że ona nigdy nie była w sądzie, w sensie, znaczy nie to, że nigdy nigdy, ale praktycznie przez całą swoją karierę już, który ma tą firmę i, i zajmuje się właśnie tymi wysokimi odszkodowaniami, wszystko załatwiane było poza sądem. Tak, tak, poza tak, i tak jest. No i to jest to jest tam. Ale, ale wracając właśnie do tego, że do tego, do, tego, do tego rozmywania się płci i tak dalej. To jest niesamowite, jak w dzisiejszych czasach po prostu, chociaż w takich krajach z takim językiem jak nasz, no nie, bardzo walczy się, żeby pewne słowa miały rozróżnienie, żeby, tak było, mistrz... żeby było słowo kobieta, słowo tak, fajna. Czy psycholog? Przewozka. Socjolog czy No dokładnie, no, żeby, żeby miały polityczka. Czy polityczka jest w Ministra. Tej... Ministra, Ministr... ministra też jest z tym bo, bo, bo, no, są być może pani że... minister? To są pewne słowa, tak. Że, że... Ja też uważam, że być pani psycholog, tylko musi być, musi być. Prezydentka. Musi być prezydentka, powinna być ministra, powinna być polityczka. Twórcy fantastyki, oni już to przewidzieli i oni już opisali ten świat, który niby miał być utopią, a okazało się, że był wiesz, zupełnie czymś innym. I jakoś tak, nie wiem, ci, ci pisarze science fiction nic nie uczą tego pokolenia. Że to jest takie pokolenie, w którym wydaje mi się, że jakby na przykład, nie wiem, nagle okazało się, że. Dochodzi do takiego jak w Revolution, nie? W tym serialu. Nie ma prądu, więc automatycznie nie ma internetu, nie ma Google'a, nie ma Wikipedii. Jak ci biedni ludzie mają wiedzieć, skąd oni mają wiedzę, jak mają przeżyć? No, skąd masz wiedzieć? Coś, Na przykład, że coś, coś, coś takiego jak, jak ogień to nie jest coś, co robisz zapałkami czy zapalniczką, tylko jak myślałem. Oczywiście, to jest obsesyjnym przykład, nie, ma. Bo... Ale to nie, wiecie, muszę w tym przywiedzieć. Ja czytałem książkę w tym temacie niedawno. I jaką książkę? Cyberstorm? Czy nazywa? Nie znam, nie znam Jest nic. to książka o takie trochę post-apokalipsa, ale taka bardzo, no wiem, nie, nie w stylu Mad Maxa. I jest w stylu się pisana, generalnie. Fajnie, że to jest, powiedzmy, w stylu Marsjanina troszeczkę napisano. Powiedzmy do 90% książki. Ostatnie 10% książki jest, kurwa, goleś chyba się znudził. Aha. I stwierdził, a piekolwiek mi się nie z tego pisać. I skończył tak bez Natomiast 95% książki jest jest rewelacyjnie napisanych. o to, że dzieje się w Nowym Jorku: mhm. sytuacja. Małżeństwo z dzieckiem middle class, może middle upper class, może nie upper class, a takie middle, wyższa middle classa. Trochę znajomy i tak dalej. Jest e, nie pamiętam, czy się, zaczyna, czy się zaczyna w grudniu, czy w listopadzie, w grudniu chyba. E, no i już zaczyna się być zimno, wiadomo jak to w Nowym Jorku pada śnieg i te sprawy. I przez kolejne dni, co się dzieje, przychodzi coś, a na ten huragan Sandy, że śniegowy, zasypuje Nowy Jorses, pojebali śniegę po Nowym Jorku, odcina do rok, tak jak ten huragan odciął, ale wiesz, tam sobie gdzieś się na internecie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie zaczyna się dziać jakiś tam zestaw eventów, które powodują, że pada internet. Najpierw pada internet, potem zaczynają padać kolejne infrastruktury zależne od internetu. Tak. I jest takie połączenie, co by się stało, gdyby twój świat cybernetyczny, tak współczesny, czyli tak. internet, tak, w związku z z Internet, nagle się rozpierdzielił o podłogę i dochodzi to chodzi właśnie do pada energia przestaje, nie ma wody wiesz żart się zaczyna brakować w mieście ludzie zaczynają po prostu wiesz jest coś który jest tym tym no był taki program o přípera get březí nie? nie, nie, nie, nie get prep. ne no, prepper, nie, nie, nie tak czy się przygotowali Super. na. Tak, to są. Wiem o coś Nie wiem, czy jest polski odpowiednik tego. Ale... Prepersem. Nie wiem, czy tak, no, no, no. No, no. przygotowuje się, się do apokalipsy. I... I tam wiesz, i zaczyna się, zaczyna się przestępczość, zwiększać wiesz. Na znaczy, że policja nie ma co robić przestępcami, tak. no, bo coś im, i wiesz. Jest, jest raczej taki ciąg sytuacyjny, od wiesz od. a, wali śnieg, ha, ha, hi, hi no, no. do okurczenia. Nie mamy czego, nie mamy wody, brakuje jedzenia, wiesz, tutaj ktoś kogoś napadł, tam zaczynają się ludzie zabijać, wiesz, budynek, jakiś tam budynek się zapali, nie ma straży pożarnej, bo znaczasz na świeża, ale nie ma czym gasić i wiesz, i, i, i miasto jest coraz bardziej odcięte, coraz bardziej odcięte od, od tego, że mm -hmm. wiesz, zaczynają ludzie plotkować, a może to a może to inwazja na stany, a może Amerykan, wiesz, w jeszcze jest sytuacja na świecie zaczyna się ludzi napięta, tam wiesz, tak. i, i jest to, wiesz, jakiś szczep, masz jest radio, dlatego trzeba ubywać, wiesz, wiem, jest radio, telewizja, się okazuje, że. Wszystkie kanały są puste, jest trochę w radiu, potem na radiu tylko mówi, żeby nie wychodzić z domu, wiesz, i, i, i tak. Hmm. Bardzo fajna książka. Nie pamiętam, jak to, autora, mam to na kilku. Ale e, Cyber... Cyberstone cyberstone. Nie, no bo... I tak właśnie, i to tak dosyć... Wiesz, tak, wiesz, i to nie, to nie jest takie science fiction, które, wiesz, a, wybuchłem, bo mam, tam, mam Mad Maxa 5, mm -hmm. tylko jest... XXI wiek jest jest jest, jest, jest tak. tak jak teraz. I nagle wiesz, wystarcza, żeby prąd wysiadł, rzeczywiście, to... wiesz. tak Jak wiesz, nagle jest prąd, to znaczy, prąd ubywa, to są przerwy w dostawach prądu, no, ale nagle wiesz, się okazuje, że nie ma prądu w budynku i budynek jest kontrolowany elektronicznie, no pompy są kontrolowane tak. jakieś, nie, nie elektronicznie, działanie e, okay, jest kontrolowane elektronicznie. Okej, jest normalny pies gazowy, ale pies gazowy nie, nie na diesel, na, na olejowy, ale jest kontrolowany przez internet, przez elektronikę, bo wszyscy chcieli tak. dostęp do aplikacji, jak to kontrolować w domu. I się okazuje, że tego nie ma. Bo no fajnie, że jest prąd, ale się, prąd bez prądu się nie odpala. Nie? Na przykład, że woda do, do, do wyższych pionów jest dostarczana przez, yy, przez pompę elektryczną. Jak, wiesz... Wydaje mi się, że jakby kiedyś, co jest oczywiście no, jest mało możliwe, no, jest, jakby, istnieje tyle zabezpieczeń tych, tych systemów, nie, że wydawałoby się, że to no, może być. Ale, ale gdyby to, się wydarzyło, no, to wydaje mi się, że jesteśmy w no, tym akt, akt, to pisał, on, to tam, on się tam z tego co wyczytałem, z się generalnie, z nasi, generalnie z nasi, na internet, tak, na komputerze itd., ale. Na końcu, jak wyjaśnił, skąd się wziął ten cały problem, dlaczego padła sieć, internet i tak mhm. dalej, to ma to sens. Tak naprawdę. Tak. To, to był taki splot e e sytuacyjny, że... że to padło, zresztą, wiesz, wyłączył kolejne bloki, czy coś zaczęło dziać, trochę tak jak, wiesz, stopień 20, zasilania w Polsce zaraz, tak. tak było, gdzie, że tak naprawdę, relatywnie pierdoła, bo tyłem, wysoka temperatura przez kilka dni spowodowała, że, no, Jeszcze niestety, tak. zaczęły padać kolejne bloki elektrowni, bo Chłodzimy niestety stara technologia, chłodzimy ją wodą z jezior i rzek, ale woda w jak ma już 30 parę stopni, więc nie ma, chłodzi. I, wiesz, i to, taki, to taki efekt kuli Tam był tak podobnie, że był taki efekt kuli że od pierdoły, która być może w danych sytuacji nic by nie składowała. No tak. Ale właściwie teraz całe nasz, nasze życie, no nie... Jest tak zależny od tego, tego, tego internetu, tego cyber, nie? Teraz, bo to teraz jest modne słowo, jest cyber. To cyber, to jest cyber. To jest A, to jest cyber nie? Że w momencie, jak pada na przykład internet, nie masz dostępu do swoich pieniędzy, teraz mało kto trzyma w ogóle jakąkolwiek gotówkę to, to, to, to. w skarpetach, co w dzisiejszych czasach okazuje się być w sumie nawet lepsze niż, niż trzymanie tego w banku. Jest generalnie taka, tak jakby się też straszył ludzi tym cyber. Nie? Jest jeden terroryzm taki tradycyjny, żyjący, ale już takim to spowszedniało, nie? tak się odpornili na to, że wiesz, ucinają się kolejne głowy, ale to przecież nie ich znajomi. No nie ale na... to jest tak, jak ci mówiłem, nie, nie... przychodzi się na cyberterror. Tak, tak, musimy że coś, coś, coś cię może, dotych, coś, może. może tak. Ale to jest tak jak z tą ebolą nieszczęsną. Tak, Bo ta, ten tak czy, eboli. na ucinało. Ludzie panikowali ale, znacznie. Ale też to jest na tej zasadzie, jak, ja już to nie wiem, czy mówiłem poprzednio, się mówić, to malaria zabija tysiące tak. więcej, czy setki tysięcy ludzi rocznie więcej niż ebola. Ale na malarii mamy leki. Malaria nie zabija białych ludzi. No tak. Więc wiesz, tu była panika na zasadzie, wiesz, siedzą ludzie jak gdzieś mówi, no a tak, a co z Ebola, no to jakiś tam zabija się... ludzi, ale, ale, ale Ebola zabija również białych ludzi. Nagle. Jak to? Ebola zabija bogatych? No. Chciano się naprawdę tym problemem zająć, no bo skoro jest, jest tak poważny, to. Nie maże, czy zabija takich, czy takich, czy tego, czy tego... Nie zgadzam się. To jest ważne, bo widzisz... No nie, ale ma... chodzi mi o to, że mogli zrobić tak, że jakby chcieli naprawdę walczyć im i mówili, no. że jest epidemia. To jak się postępuje z, z pandemią i tak dalej? Dokładnie ograniczyć, otoczyć, popierść, potalić. Nie, nie, no kwarantanna. Rzucić, rzucić napal i po prostu... Nie ma samolotów, dozy. No ale okazuje się, że nagle na no, komuś to zaczyna przeszkadzać. Nie? No to I przecież problem tak naprawdę ze bolą to jest taki pr marketingowy rozmuchany, Więc nie możemy tak naprawdę y, ograniczać tego, no... Czy nam się opłaca, no nie? Iść no, no, w, to, w, to, w tą pr taką, no. wiesz, walkę z tym, czy tak naprawdę wycofać się rakiem, wiesz, I, i, i, i zobacz, nikt teraz oprócz nas tutaj w tym wirtualnym tak, tak, tak, tak, niewirtualnym, tak. nie mówi o eboli. No, prawda, więc, więc to jest tam, no, smutne, no. No, ale tak, jak, jak mówię, zmienia się nasz świat, zmienia się wszystko dookoła. No tak, cię ci powiem tak, gdzie... Gry się zmieniają. To jest, jak gry się zmieniają, bo nie gramy. Yy, ja ci powiem, że to jest coś, z tym internetem jest. Ja teraz byłem na, na długi weekend sierpniu. Bez internetu. Byłem w miejscu, gdzie nie ma internetu. Nie ma, po, nie ma zasięgu niczego. Nie straciłeś tam, wiesz, nie zostałeś ataku, wiesz, pani. Powiem ci, że pierwszy dzień nie zawsze tam, to, ja tam, widzimy co roku na parę dni. Mhm. I zawsze pierwszy dzień to jest taki, taki lekki, wiesz, taki odwyk. No bo to detoks, no. Taki detoks, ale potem po, po, po na drugi dzień człowiek się czuje taki wolny, powiem ci szczerze, to jest niesamowite, masz. No okej, okay, no nie mam internetu, nie mam maili, nie mam telefonu, no i co z tego? Nic ci nie stało. No i co mi zrobisz? No i co? Dokładnie nie stało. Ja nie nie? odpisałem ci na maila, no i co mi zrobisz? Dokładnie zrobię? tak. I powiem, ci, że jest to, jest to fajne takie. Jest to fajne uczucie jak jesz gdzieś, gdzie nie mam po prostu zasięgu. No dokładnie. Ale a propos gier. Nie skończyłem jeszcze w Nie skończyłem, dobrze. Czyli internetu. nie będzie spory w castu? Nie będzie Spoiler Castu. E... Ciężko ci idzie, mówisz. Znaczy, nad... Że ciężko mi idzie, bo mi się podoba tak dalej. Jak mam czas, to w nią miałem, ale tak. ja po prostu nie mam czasu. W tak. Wczoraj na przykład, wszedłem z pracy o godzinie 16, jak wiesz, pracuję bardzo blisko Ciebie. Tak. Od 16 do 21 przejechałem 210 km zgodnie z moim wskaźnikiem na samochodzie, w okolicy tutaj. No, musiałem sobie zrobić wycieczkę, tak, naprawdę tak. Ja gadawka. patrzyłem ode mnie z domu, z Manut do jest 187 km. Mogę powiedzieć mhm. sobie do Golej wczoraj. Tak. I po prostu, w bym w tak, jak czasie. przyjechałem do, dom, do domu, to po prostu. Usiadłem i padłem. Jak padłem, to po prostu tak. jak taki No ale, ale też jest tak, że. Plus, teraz jeszcze w tej chwili jest środek dobrego sezonu już tak wyrażam nurkowanie. Mm -hmm. Więc teraz cały czas poświęcam nurkowanie, jakie mam. No Właśnie, bo żeśmy chyba od 100 lat nie zagrali w żadnej gry planszowej. Nie zagrali żadnej gry planszowe. Czekam na ten Shadow Brimstone. Jest u, jest u niego w pracy tak? strachu. Jeszcze, jeszcze? Tak, ja nie, mam, ja nie mam tego, jak odebrać. Jeśli, ja, ale... ja powiem Ci tak, jeśli kiedyś jedziesz samochodem do centrum, w kierunku centrum w tygodniu. Trzeba będzie się tym zająć. To odbierz, tak? odbierz to tam od, od Janka, kiedy chcesz. Ja bym bardziej nie zagrał w, w ja do zagrał w Shadow of Ja też bym nie zagrał w dodatek of Bristol. Wyszedł w dodatek z... Ja Janain nie Jaren ma, no? tak już ma. No? To, on już tak, tylko to ma w angielsku. No właśnie, bo opady. ja celowałem w Ja teraz no, tak widziałem nawet, że U.S. to grał. Ja właśnie chciałem sobie już... Jak nie, U.S. to teraz grał w Nuclear War. Nuclear War, Winter. Nuclear Winter 768. Ja sobie to chciałem kupić w tym momencie, pamiętam. Ja to miałem w ręku, jak byłem tam w sklecznym ile stroja pogra, to pewnie będzie sprzedawało, to może się Ale nie lubię używany gier. Ja lubię on bardzo dba, Ja wiem, że na pewno od bardzo dba, dba. Jak nowa. to nie jest, wiesz... Ja lubisz wyciskać kontony z kartonu. Mam w, w, w police, nis tak, nie, o, odpijasz to linkę, no, a tak już masz grę obmacaną, użytą. No tak. Mam Pathfinder, którego bym zagrał. U mnie jest duży stół w tej chwili, który można mhm. grać, więc wiesz, dzisiaj w tym tygodniu nie dam rady w przyszłym, dzisiaj, w przyszłym tygodniu mam e, piątek, co so ten dzień, mamy dużo, Zadam. mamy dive rally na którym będziemy dużo nurkować w kolejnym tygodniu, 28, jadę na do Kerry na, nurk, na ten, na trening nurkowy więc chodzi na to, że we wrześniu to zagramy. chyba, że nie musimy zagrać w piątek no, no. no nie, no to możemy się właśnie mówić na jakiś taki inny dzień na tygodniu, czasem jeśli, jeśli byłby jakiś tam e, dzień świąteczny, ale e, w ten Edge Horror, ten dodatek Góry który dodaje tam nową no, no, mapę. mapę. No, no, no to jest to tak no mają, bo być to, to możemy się to wygląda, ale to kosztuje więcej niż gra. Ale to często tak mi, jest. To po prostu mnie. Nawet dodatki do Mice, Mice and Mystic też kosztują więcej niż 20 co, co pamiętam niż mhm. podstawka. No. Ja rozumiem, że, ten, że, że, że to trzeba na czymś zarabiać, ale aż tak, no to jest Masakra. Bardzo by chętnie zagrał, ale w tym momencie to. Poczekam, mam pudło, jest pudło szado w czy ja to trzeba odebrać z deck building game, już niedługo będzie no widzisz, Predator. Też będę musiał się zainteresować. Ty w sumie jak masz wolny dzień, tak jak dzisiaj, to w takiej godzinie 10 zamiast siedzieć w domu chodzić po śmietanę, mógłbyś pojechać do Janka po, po, po No ubiegać. właśnie, no zamiast w ogóle nagrywać, wiesz, nie nagrywać podcast, nie obrak. Mógłbyś być u Janka, przywieźć sadowu, mógłbyś moglibyśmy zrobić następny podcast. Jakbyś odebrał od Janka, przez hmm. który na przykład grę, hmm. nic nie sugerować, moglibyśmy zrobić unpacking. No, no, no, to jest, to jest dobry. Moglibyśmy zrobić na żywo same, unpacking. Tak. Czyli nie, że tak, jest, to jest. Tak, no będzie kilka godzin, bo to jest nawet mocno, mocno złożona konstrukcja. Ten. No, ale nie wiem, właśnie, jeśli chodzi o gry, to powiem tak, że ja tylko jednak sobie te retro. Nie, ja nawet w retro nie grałem ostatnio. sobie się grałem w Fallout Shelter. Uh -huh. Nie polecam. No nie, nie, ja też nie. No i to tyle. <laughs> nie, ja parę amigowych gierek, właśnie sobie to z którym się bardzo podobają. Część na prawdziwym sprzęcie, część oczywiście na emulacji, dlatego że niektóre gry. Czas jakim mi Mizałem na przykład zagranie nie na, na, na normalnie na Mizę, a na mylatorze to jednak jest niesłumierny, a chciałem tylko coś zobaczyć. Wczoraj pograłem w Walkera. Nie wiem czy pamiętać. Otóż powiedział Walker. Ja nie pamiętam, że ta grafika była taka, taka delikatna, jeśli chodzi o, o kolory, oszczędna. No, no całe tło jest po prostu, zróbmy to To jest chyba Berlin 404. W w w nie, miasta. Tak, nie ale to... całe tło jest po prostu filetowe, tylko że rzeczywiście tak, jest tak. Sobie zrobione. Świetnie jest wokrysowane, ja ta głowa no. gdzieś płynnie chodzi i tak dalej. Super się w to gra. Super się gra właśnie w Camden Forder. Trochę próbowałem pograć w Stand Car Racer. To było ja pamiętałem, tak, na tam, to po tych rampach się jeździło. Tak, tak, tak. Ale ten brak płynności po prostu, wiesz, no, to jest to jest. W e, dzisiejszych e, czasach, kiedy mówimy o grze, że ma o, o 30 to jest, klasy, to już jest do, brak że, płynności, nie? 60. Tam miałeś 15, bo jest zadowolony. Jeśli miałeś 15, tak, jeśli to jest, miałeś 15, jest tam, to jest więc, prawda? Jeśli chodzi o grę, to, to bardzo retro, bardzo ubogo. Wiem, że cywilizacje grałeś na Midze 600, tutaj, jak przyszedłem. Tak, więc ale tak przygotowuje się właśnie do, do kolejnego odcinka. No, stąd, no. Wideo, w którym będę prezentował więcej rzeczy związanych z amigą, być może właśnie coś jakieś dyski twarde i tak dalej, wtedy sobie to tak poustawiam, żeby to było coś ciekawszego. Więc w tym momencie rzeczywiście jest, jesteśmy w drugiej połowie wakacji. Ciężko jest to Jesteśmy grać... przy końcu wakacji. Jedyne co odpaliłem, tak naprawdę, że jest gier, że naprawdę pograłem, pograłem, to było UFC Undisputed 2009. UFC ostatnio ze względu na, na, na pewne, pewne aspekty. Patrytyczne mniej lub bardziej. Na przykład y, Conor McGregor. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, tak, tak. Rewelacyj... Kolej, jak walczy, to po prostu się się na walki, tak sobie myślę się... a, odpalę sobie UFC. I oczywiście to UFC to jest przez 6 lat, więc y, te gwiazdy, które były w sporcie, nie bardzo się starzeje, jakby już jest poza, poza obiegiem. One już jakby są w cieniu, One nie zeszły na drugi plan, ale jest ta opcja odgrywania sobie tych naj, naj, naj, no, najlepszych walk. najlepszych walk To jest chyba nie, 10 albo i więcej. Takich historycznych pojedynków, no nie poczynając od finału e, Reality Show Wiem. Ultimate Fighter, coś takiego, bo że tam Griffin ba, czy właśnie z. E, Forest Griffin ba, czy w. E, o, zapomniałem jak się nazywa ten drugi koleś. Wiesz, to była taka bitwa, po prostu się krewla oni się tam układali. W ogóle nie było czegoś, co jest teraz bardzo popularne, czyli jakaś taka walka w paraterze, wiesz, zapasy. Tam po prostu się po tych mordach, no e, okładali krw, krw, krw, i okładali krew i tak ja już w ogóle nie zestarzałam. Ja nie, trochę grałem w 2010, nie grałem w tą wersję nie, już robioną przez inne studio, czyli Electronic Arts, no bo to są robione przez THQ. I, i nie wiem, czy, czy, czy tamte nie są lepsze, ale naprawdę tak, tak wyglądało moje, moje, moje granie e, w, tym, w tym tygodniu, więc no ja, nie mówię, ja nie grałem był zupełnie nic w, tygodniu, czy w tym tygodniu, czy w tym tygodniu, ostatnich tygodniach. No, no. Jak to się mówi nic nowego posłańca. Nic nowego pod no ale też w sumie. Kończymy w, w takim razie. Dziękujemy wszystkim no, za uwagę i do usłyszenia za następnym tygodniu lub dwóch Tak. To z tego studia. Wybaczcie nam, że to jest odcinek taki luźny, mało, mało o grach, bardziej y, luźne rozmowy o rzeczach, które nas y, w, w ostatnim okresie zainteresowały, no ale tak to czasami jest. Y, podcast Fantasmagier nie tylko o grach. Nie tylko. To jest podcast nie tylko. Więc pamiętajcie, że masz odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagiery.net lubić, polecać na Facebooku, udostępniać informacje o odcinku na swoich profilach. Do usłyszenia ze dzisiejszym. Hej!